Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty. A potem naznaczył Pan i drugich siedemdziesiąt i rozesłał je po dwóch przed obliczem swoim do każdego miasta i miejsca, do którego sam przyjść miał. I mówił im, żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Idźcież, oto ja was posyłam jako baranki w pośród wilków. Nie noścież mieszka, ani tajstry, ani obuwia i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A do któregokolwiek domu w nie najprzód mówcie pokój temu domowi. A jeśli by tam był, który syn pokoju, odpocznie na nim pokój wasz, a jeśliż nie, wróci się do was. A w tym, że domu zostańcie jedząc i pijąc to, co mają, albowiem godzien jest robotnik z zapłaty swojej, nie przechodźcie się z domu do domu. A do którego byściekolwiek miasta weszli, a przyjęliby was jedzcie, co przed was położą. I uzdrawiajcie niemocnych, którzy by w nim byli, a mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże a do którego byściekolwiek miasta weszli, a nie przyjęto by was, wyszedłszy na ulicę jego mówcie. I proch, który przylgnął do nas z miasta waszego, potrząsamy na was, wszakże to wiedzcie, że się do was przybliżyło Królestwo Boże. A mówię wam, iż Sodome Sodomie w on dzień lżej będzie, niż onemu miasto. Biada tobie, Horazynie, Biada tobie, Betsajdo, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które stały się was, dawno by były w worze i w popiele siedząc pokutowały. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła, Hades, strącone będziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał. A tak wrócili się oni siedemdziesiąt z weselem, mówiąc: Panie, i diablić się nam poddawają w imieniu Twoim. Wtedy im rzekł: Widziałem szatana jako błyskawicę z nieba spadającego. Oto wam daję moc, abyście deptali po wężach i po i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej, a nic was nie uszkodzi. Wszakże nie radujcie się z tego, iż się wam duchy poddawają, ale raczej radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebiesiech. Onejże godziny rozradował się Jezus w duchu i rzekł. Wysławiam cię, ojcze Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się niemowlątkom. Zaprawdę, ojcze, że się tak upodobało tobie. Wszystkie rzeczy dane mi są od ojca mego, a nikt nie zna, kto jest syn, tylko ojciec i kto jest ojciec, tylko syn a komu by chciał syn objawić. Wtedy obróciwszy się do uczniów rzekł im osobna błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie, bo powiadam wam, iż wiele proroków i królów żądali widzieć, co wy widzicie, ale nie widzieli i słyszeć, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. A oto niektóry zakonnik Powstał, kusząc go i mówiąc, Nauczycielu, co czyniąc o dziedziczę żywot wieczny? A on rzekł do niego, W zakonie co napisano jako czytasz? A on odpowiadając rzekł, Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej, i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego jako samego siebie. I rzekł mu, dobrze się odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, i któż jest mój bliźni? Ale Jezus odpowiadając, rzekł, człowiek niektóry stępował z Jeruzalemu do Jerycha, i wpadł między zbójców, którzy złupiwszy go i rany mu zadawszy, odeszli, na pół umarłego zostawiwszy. I przydało się, że kapłan niektóry szedł tąż drogą, a ujrzawszy go pominął. Także i Lewita, dostawszy się na ono miejsce, a przyszedłszy i ujrzawszy go pominął. Ale Samarytanin, niektóry idąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy, użalił się go. A przystąpiwszy, zawiązał rany jego, a nalawszy oliwy i wina i włożywszy go na bydlę swoje, wiódł go do gospody i miał staranie o nim. A Nazajusz odjeżdżając, wyjął dwa grosze i dał gospodarzowi, mówiąc mu, „Miej o nim staranie a cokolwiek nad to wynałożysz, ja, gdy się wrócę, oddam ci. Któryż wtedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpad między zbójców? A on rzekł, ten, który uczynił miłosierdzie nad nim. Rzekł mu wtedy Jezus, idźże i ty uczyń także. I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do niektórego miasteczka, a niewiasta niektóra imieniem Marta przyjęła go do domu swego. A ta miała siostrę, którą zwano Marią, która też usiadłszy u nóg Jezusowych słuchała słów Jego. Ale Marta roztargniona była około rozmaitej posługi, która przystąpiwszy rzekła Panie i nie dbasz, że siostra moja mnie samą zostawiła, abym posługiwała? Rzecz, że jej, aby mi dopomogła. Odpowiadając Jezus rzekł jej, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz się około wielu rzeczy, ale ci jednego potrzeba, lecz Maria dobrą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie.